Sobota, 14 listopada 2015 roku. Słuchacie właśnie 55 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie trytafonu witają się z Wami Szymas oraz znany Wam już bardzo dobrze głos, czyli Bedwolf. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie Szymon i witam słuchaczy. Dziś porozmawiamy sobie o czymś, czego jeszcze w nawiedzonym podcaście nie było. A mianowicie o ciemni. Czym jest ciemnia? Jest to specyficzny rodzaj domu strachu, czyli, no co tu dużo mówić, miejsca, do którego wchodzimy, by dać się przestraszyć. Ogólnie ostatnimi czasy w Łodzi powstaje wiele takich, powiedzmy, specyficznych miejsc rozrywki, m.in. escape roomów i tym podobnych atrakcji, i szczerze mówiąc, ja osobiście no jakoś do tych miejsc na razie nie zaglądałem. Zwłaszcza, że no te Escape roomy opierają się jednak na jakichś tam, powiedzmy, zagadkach logicznych. A z ciemnią miało być inaczej. To miało być typowy dom strachu, miejsce według komentarzy autentycznie przerażające. I dlatego właśnie ciemni sobie odpuścić nie mogły. I skoro już zaczynamy takim wstępem, to jeszcze chciałbym zauważyć, że ja osobiście dotychczas byłem, no nie mam zbyt wielu takich podobnych doświadczeń, byłem raptem w trzech takich chodzonych domach strachu i na dwóch kolejkach, które jeżdżą sobie po Potorak i co chwila coś tam wyskakuje. Tak, mamy różne settingi, powiedzmy, wokół nas przejeżdżamy przez właśnie jakąś kryptę, potem jakieś, nie wiem, laboratorium. Gdzie się zwoki trzyma? Kostnice. Przez kostnice i tak dalej, i tak dalej. A jak to z Tobą było? Na ile już doświadczyłeś podobnych atrakcji w swoim życiu? Czegoś podobnego do ciemni, jak do tej pory, nie spotkałem. Ja też mam na koncie takie typowe domy strachów, znane raczej z wesołych miasteczek, ewentualnie jakieś kolejki właśnie i tego typu rzeczy. Byłem w jednym rzekomo najlepszym, najbardziej rozbudowanym domu strachów w Polsce, który nazywał się Horrorud. To była taka obwoźna impreza, można powiedzieć, bo to w różnych nadmorskich miejscowościach co roku pojawiało się to w nowym setupie i w nowym miejscu tak? natomiast no, na pewno nie było to podobne do ciemni jakieś takie elementy owszem pomniejsze natomiast tamto to był zwyczajny dom strachów, gdzie było właśnie pełno gumy może tam za firanką stała jedna, dwie osoby, i co chwilę puknęły kogoś przechodzącego, ale tam się to odbywało bardzo szybko. To znaczy, przejście takiego domu zajmowało, ja wiem, może dwie, 3 minuty. tak. I tam się po prostu szło wyznaczoną prasą. Mhm. No właśnie, jeżeli chodzi o te kolejki, no to myślę, że część słuchaczy na pewno już kiedyś. No korzystała z takiej właśnie atrakcji, z takiej formy rozrywki i wiadomo jak to wygląda, tam jesteśmy totalnie biegni po prostu wsiadamy w wagonik, jedziemy i sobie oglądamy i czekamy, aż coś na nas spadnie, to. zaskoczy, aż jakiś wisielec zawiśnie nad nami, nad kolejką i tak dalej. Te chodzone domy strachu, no w moim przypadku już wspomniałeś, guma i tak dalej, no właśnie one były jakoś tam straszne, zwłaszcza, że... Odwiedzałem je raczej jako dziecko, to było naprawdę wiele, wiele lat temu, ale straszyły po pierwsze tą gumą, czyli jakimiś tam manekinami czy gumowymi potworami, po drugie dźwiękiem, światłem, ciemnością, ale akurat ja nigdy nie spotkałem się z takim domem strachu, gdzie naprawdę ludzie, żywe osoby się pojawiały i aktywnie Jakoś dodawały emocji, powiedzmy. Jako aktorze, nie. Ja też się nie spotkałem. Natomiast, no, jako elementy, że tak powiem, wystroju, no mówię, to jest mm -hmm. to pukanie, jakieś takie, nie wiem, trącanie przypadkowe. Nie, to w moim przypadku zawsze to był jednak jakiś plastik, guma i najwyżej jakieś sznurki, że tam się właśnie dłoń manekina powieszyła, czy coś takiego, nic więcej. Ale, no, pomimo wszystko, to było ciekawe. To zwłaszcza, że jeden taki. Dom strachu obwoźny też tych zawitał niedaleko mnie. Tutaj w Łodzi, jakoś z okazji odpustu bodajże, przyjechał Luna Park i to akurat ciekawe wspomnienie, bo ja byłem wtedy mały, wątły, niezbyt silny. Wlazłem sobie do takiego nie za dużego domu strachu i tak, wiecie, takimi wąskimi korytarzami łaziłem. Wszędzie wokoło były gabloty z jakimś tam potworem Frankensteina, Drakulą, jakimś seryjnym mordercą i Jasonem. I tak wymijało się to, no i tam przy niektórych światełko zamrogało, czy był jakiś dźwięk, hałas, krzyk. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że jak doszedłem do samego końca, to tam były takie drzwi, które były zamykane na jakąś sprężynę. I ja byłem małym dzieckiem. Nie miałem wystarczająco dużo siły, żeby je otworzyć. Ja spanikowałem, bo jak już przerazłem przez to całe, dotarłem do ostatniego pomieszczenia, nie mogłem wyjść. I w końcu po prostu siłą waliłem, rozpędzałem się na tyle, na ile mogłem ramieniem w te ścianki I jak jedna się trochę odgięła, no to waliłem w nią, dopóki jej na tyle nie odgiłem, żeby wsadzić tam nogę jakoś się przecisnąć. Ale to było najstraszniejsze w tym domu, to, że te drzwi były takie trochę niedopracowane. Z ciemnią jest trochę inaczej, jak już zauważyłeś, ale jeszcze nim, do samej ciemni, przejdziemy. Powiedz mi, czy miałeś jakieś konkretne oczekiwania? Czego się spodziewałeś? Bo w sieci nie ma żadnego opisu tego miejsca. Jest po prostu ciemnia, dom strachu. Powiedziałbym, że to, że nie ma opisu jest nawet in plus dla, dla tego miejsca. Dlatego, że ja właściwie nie wiem, czego się spodziewałem. No, spodziewałem się, że mnie coś zaskoczy i faktycznie zaskoczyło mnie. Natomiast ja przyzwyczajony do tego, że w bo wszędzie się ogłaszają teraz escape roomy i w Łodzi też się to stało dosyć modne. No to spodziewałem się, że będziemy po prostu szukać klucza, tylko w jakichś mniej przyjaznych, bardziej horrorystycznych warunkach, żeby później z pomocą tego klucza się wydostać. Tego się spodziewałem właściwie. A reszta była dla mnie zupełnym zaskoczeniem i to dobrze właśnie. No to u mnie podobnie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to no taka struktura typowego escape roomu, ale szczerze nie nastawiałem się na nic konkretnego, bo tak jak mówię w sieci nie było zbyt wielu szczegółowych informacji po prostu słyszałem, że naprawdę jest strasznie i dlatego chciałem odwiedzić to miejsce, ale też wiecie, nie mam za wiele wolnego czasu i tak naprawdę gdyby nie fakt, że trafiliśmy na Groupona zniżkowego, to nie wiem, czy byśmy się tam wybrali w końcu, bo chcieliśmy, chcieliśmy, a tak to przekładaliśmy z miesiąca na miesiąc, ale w końcu kupiliśmy tego grupona i on miał termin ważności. I tak naprawdę wiem, że to brzmi strasznie, ale przez ten termin ważności się zmodyfowaliśmy, no po prostu okej, okay, rzucamy wszystko w diabły i tego konkretnego wieczora jedziemy do ciemni i dobrze wyszło, bo była ta atrakcja naprawdę niesamowita. Chcąc, nie chcąc, tak będziemy musieli zaspoilerować trochę tego, co się działo w środku. Myślę, że to nie powinno zepsuć wam ewentualnej zabawy, gdybyście później za jakiś czas odwiedzili to miejsce, zwłaszcza, że twórcy dokonują powiedzmy małego przemeblowania przestrzeni raz na jakiś czas i my teraz nagrywamy relacje tak naprawdę już ze sporym opóźnieniem, więc mhm. prawdopodobnie gdy tego słuchacie wnętrze ciemnie odrobina się zmieniło i co z tym idzie tak, że atrakcje, które tam na was czekają są troszkę odmienne ale jeżeli ktoś pomimo wszystko wie, że będzie w Łodzi, wie, że będzie miał okazję podejść tam ze znajomymi i nie chce przy tym sobie niczego, absolutnie niczego zdradzać, to my teraz może powiedzmy po prostu, że no chyba szczerze polecamy, nie? Owszem, szczerze polecamy tylko trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że tam wymagana jest rezerwacja więc tak z marszu Wejść sobie nie można, trzeba najpierw do nich zadzwonić i się umówić na konkretny termin najlepiej. Tak, trzeba sobie zarezerwować wizytę w ciemni. Trzeba być gotowym na to, że no nie wchodzimy tam z żadnym własnym sprzętem, wchodzimy po prostu z latarką, którą dostajemy na wejściu. Wszystkie rzeczy zostawiamy w takiej ala, nie wiem, recepcji, jeżeli można to tak nazwać. Trzeba być przygotowanym na to, że naprawdę jest strasznie. Mamy hmm. tam bardzo dużo, bardzo fajnych jumpskersów i jeżeli ktoś nie lubi tego uczucia zaskoczenia, strachu i tak dalej, to, no to nie będzie miejsce dla niego. Jeżeli to lubi, tak jak ja, ja to kocham, hmm. to będzie się bawił doskonale. Trzeba też zauważyć, że można tam wejść w dwie, trzy lub cztery osoby, pojedynczo niestety no nie wpuszczają hmm. gości żadnych, twórcy, autorzy, właściciele. Hmm właściciele nie wpuszczają gości pojedynczo i nie wiem, coś jeszcze jest ważnego? co jeszcze ważnego? no na pewno trzeba się myślę przygotować na to, że prawdopodobnie będziecie musieli przemierzyć część przestrzeni na kolanach. Tak, dlatego nie ubieramy się za ładnie. Tak, nie ubierajcie się. Czy znaczy, Tam jest czystą w gruncie rzeczy, bo ja miałem jasne spodnie, ale w razie czego, gdybyście byli na przykład po jakiejś innej grupie, to lepiej nie zakładać białych spodni i białej koszulki, bo można troszkę się ubrócić. I trzeba też być w miarę sprawnym psychi psychicznie. Psychicznie trzeba być, I, żeby to wytrzymać. Chciałem powiedzieć, że trzeba być sprawnym fizycznie, w tym sensie, że tam trzeba się w jednym miejscu troszkę wspiąć, w jednym miejscu zeskoczyć w dół. Znaczy wiecie, nie chodzi o to, że musicie być asami przestworzy. Tak, na, na, ale po prostu jak, nie wiem, macie skręconą rękę, nogę, gips, czy coś takiego, no to poczekajcie trochę i dopiero później się zgłoście. każdym znaczy, razie. Jeszcze raz serdecznie polecamy już teraz a wszystkich, którzy się nie wybierają lub też którzy nie boją się tego, że zdradzimy kilka tajemnic z tego miejsca zapraszamy do dalszej części rozmowy W razie czego, jeżeli ktoś chce wyjść z jakiegokolwiek powodu, czy to ze strachu czy się zgubicie, czy jakaś panika, cokolwiek prosiłbym o krzyczenie stop, bo tylko na to rękę to najmniej za to razy, bo na pojedyncze nie reaguję, po prostu doświadczenie mnie nauczyło, że komuś się może wymstąć, z reguły nie ma to sensu. Jak się parę razy, to na to nie Generalnie trzeba głośno to krzyczeć, bo ja to muszę usłyszeć, bo w razie czego ja po Was przychodzę. Więc jeżeli ktoś będzie dukać pod nosem nie że przyjdę, w razie czego zawsze kolega obok może też krzyczeć razem, bo jej ja tak muszę do Was dojść, a że idziecie we trzech, jeżeli tylko jeden zrezygnuje, reszta może iść dalej, pojedyncze jak nie wpuszczamy, tak też nie powiedz. Panowie jakieś pytania mają w ogóle? Głośny. Głośny. Głośny. Chyba nie no. Jeszcze takie dwie uwagi. Jak być może zauważyliście znowu nagrywamy na żywo. Dlatego montaż wygląda znowu troszkę inaczej niż przy innych rozmowach nagrywanych przez Skype'a. Więc możecie słyszeć ruszane kartki czy coś takiego. I druga sprawa, przecinam całą, cały ten podcast cytatami z, powiedzmy, wstępu, który usłyszeliśmy właśnie w tej recepcji, jak to wcześniej powiedziałem, bo na starcie miły młody pan przedstawił nam zasady działania tej przestrzeni i cytaty właśnie z tego intro, powiedzmy, w, będę wklejał w cały ten podcast. A na koniec jeszcze po naszej rozmowie czeka Was Mała niespodzianka, a mianowicie fragment nagrania live prosto z ciemni. I jest to bardzo fajny fragment, który też w sumie wiele nie spoileruje. W sumie to też mogę powiedzieć już teraz. Chciałem nagrać całą naszą wizytę w ciemni. Miałem dyktafon w dłoni przygotowany. Chciałem nagrać absolutnie całość. Ale... W związku z tym, iż miałem go w dłoni, a sporo się działo w, w środku, wyłączył mi się w pewnym momencie. Byłem święcie przekonany, że wyłączył mi się już na samym początku, że nic mi się nie nagrało, a dosłownie kilka dni temu, gdy zgrywałem już na stare pliki i porządkowałem sobie wszystko, na komputerze zauważyłem, że jednak część naszej podróży, bodajże około 7 minut, nagrało się. Hmm. I jest to bardzo fajne, 7 minut, myślę, też uchywało się w idealnym momencie, więc na koniec czeka Was właśnie taka mała atrakcja. A teraz już przejdźmy do samej ciemni. Weszliśmy tam no i usłyszeliśmy te zasady. I Już na starcie jakieś hałasy, krzyki, uderzenia. Poczułeś ten klimat już wtedy? Tak, od samego początku. Znaczy ja powiem tak. Nie. Ja z jednej strony uwielbiam takie miejsca, a z drugiej strony wcale nie mam ochoty tam wchodzić, jak już przychodzi co do czego. Więc na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie, bo już od samego wejścia, można powiedzieć, z progu na przykład widać rozchodzący się wszędzie dym, co już zaczyna budować klimat. W środku jest dosyć ciemno, Siedzi tam jedna osoba właśnie, ten wspomniany wcześniej re recepcjonista, no i w dosyć sympatyczny sposób on tak to robi to dosyć podstępnie, bo pozwala się ludziom oswoić na chwilę z tym miejscem, tak jakby uspokoić, zadomowić trochę. I nagle, prawda, gdzieś tam za ściany coś słychać, tak? Dochodzi jakiś krzyk albo dochodzi jakieś walenie i to po prostu co chwilę wytrąca człowieka z równowagi. Jeszcze dodatkowo, jak trzeba słuchać tych zasad i, i sobie tak ten człowiek myśli. No, no kurczę, no tak, no nie brońcie się, nie? Łatwo powiedzieć. Tak, o tym właśnie pomyślałem też, bo zresztą na przykład facet mówi zostawcie tutaj swoje rzeczy, ja za nie odpowiadam, nic wam nie zginie, wszystko będzie bezpieczne, bluzy też, żeby tam wam w środku nie przeszkadzały. I tak wiecie, taki sympatyczny koleś, tak, nie martwcie się o nic, a chwilę później mówi, ale tam w środku jakby coś się działo, to nie brońcie się, tak, nie atakujcie, nie niszczcie, no. I tak już nie wiecie czego się spodziewać, tak, no nie brońcie się, no. Mamy dwie sytuacje, kiedy możemy mam jeszcze przerwy eee, No Pierwsza to jest po prostu moja prośba, by nie demolować wszystkiego, nie rozbić tej latarki, No tak w skrócie nie broni się po prostu. Postaramy. I właśnie wspomniałeś o tym dymie. Facet otwiera nam te drzwi, już ustaliliśmy, że wchodzimy. Byliśmy w ogóle w trójkę. Wolf, ja i taki nasz kolega Janek, Jego niestety dzisiaj z nami nie ma. I mieliśmy się ustawić. Oczywiście... Jak to wyglądało na początku? Facet powiedział, że najciekawiej, ale też zarazem w pewnym sensie najgorzej, jest na pierwszej i na ostatniej pozycji, tak? Bo tam się najwięcej dzieje. Ludzie w środku są jakoś tam bezpieczni, bo trudniej do nich dotrzeć. Taka mała informacja, może Wam się pomóc po prostu ułożyć w grupie, bo jednak większość czasu chodzi się gęsiego. A no Mówię Wam to dlatego, że no, ja mówię, że z przodu i zwłaszcza z tyłu jest najciekawiej, klienci uważają, że to są raczej najgorsze miejsca. Ale tak naprawdę, jak będziecie z tym, co w złym czasie, to nie ma to najmniejszego znaczenia, gdzie stoicie. No i pada pytanie, to kto idzie pierwszy? No i Bedwusz z Jankiem, co powiedzieli? No i idzie Szymon, czyli nasza tarcza. Tak, i dostałem latarkę, facet mi otwiera drzwi, no i czeka, aż wejdę. A ja nie wchodzę. Dlaczego nie wchodzę? Bo myślałem, że stoję przed ścianą. A była to ściana dymu. Latarka ma... Znaczy, ona jest zamalowana ta powierzchnia, szkrona... Tak, czymś cegną... zaklejona. Tak, jakąś czerwoną fagbą prawdopodobnie i w związku z tym yy, latarka świeci na jakieś, ja wiem, 20 cm... No. A w tym dymie to jeszcze słabiej? Chociaż no właśnie, na samym początku, kiedy wchodzimy w, do pomieszczenia wypełnionego dymem, to to światło i tak nie ma większego znaczenia. Nie widać nic, absolutnie no. nic. Jesteście w dymie, wszędzie wokół są ściany, no musicie się wydostać z tego pomieszczenia. No. Ale klimacik już jest no niesamowity. Tak. Największym problemem, nazywajmy rzeczy po imieniu, będzie właśnie ta latarka. Pierwsza no to taka oczywistość związana z tym światłem, bo widoczności ono duże nie daje, około pół metra. Tak więc generalnie od razem bieganie, jak i przepychanie się, żeby się nie poprzewracać, nie zrobić sobie krzywdy. A jako, że to nie będzie spacerek, to mam tu na myśli to, że przejścia nawet nie będą drzwiami z reguły. Więc warto patrzeć nie tylko na boki, bo góra i zwłaszcza dół będą przydatne. Chociażby z tego względu, że można gdzieś wpaść albo spaść. Generalnie bez znam sobie nie poradzić z przejściem. Są pytania jakieś przed wyjściem? Mamy więcej? Mamy. To co? A już. Szczerze, rzeczywiście, niewiele widać. Wiele później przechodzimy dalej. Wprawdzie im dalej, tym mniej było tego dymu, więc widoczność troszkę się poprawiała. Ale to nie znaczy wcale, że było mniej strasznie bo im dalej w ciemnie, tym więcej atrakcji. Trafiliśmy między innymi na garderobę, na takie pomieszczenie z powieszonymi wszędzie różnego rodzaju ubraniami. I ja byłem wtedy też na wszędzie i powiem wam szczerze, że no nie wiedziałem, czy iść do przodu, bo tam w każdym momencie coś mogło na nas wyskoczyć. To było naprawdę przegenialne. Do tego przykładowo odsunąłem jakiś płaszcz na bok, żeby zobaczyć, co jest dalej, a w drugiej, w innej części pomieszczenia spadł jakiś ciuch. No i oczywiście od razu nie wiecie, coś na was wyskoczy, coś was szarpnie, coś wam wygwie latarkę, nie wiadomo. Tak, człowiek się spodziewa wszystkiego w tym momencie, tak, to już sama wyobraźnia napędza strach. Bardzo skutecznie. Zwłaszcza, jeżeli oglądaliście już, czy czytaliście, czy oglądaliście troszkę horrorów i wiecie, co się może wydarzyć. To światło, tak jak mówiłem, było bardzo mało przydatne w gruncie rzeczy. I tak świeciłem nim właśnie idąc po ścianie w pewnym momencie i nagle natrafiłem na czaszkę. <laughs> Oczywiście wyglądało to mniej więcej tak. Nic nie ma, nic nie ma. Czysto, pusto. Jezu! <laughs> Dokładnie. No naprawdę to jest świetne. Leży sobie po prostu czaszka gdzieś tam z boku, a wy macie tyle emocji, atrakcji. Tak, ona była jakoś tak w ogóle wmontowana w tą ścianę. Wyglądała trochę jakby była wtopiona nawet. Jakoś hmm. tak. Także ktoś nawet jeżeli oparłby się i przypadkiem by to dotknął, no musiałby to poczuć. Mm -hmm. tak. Musiałby na to zwrócić uwagę. No. Dalej takich atrakcji jest jeszcze więcej. Mamy na przykład pomieszczenie z manekinami. Do tego te manekiny są obwiązane jakimiś sznurkami. Wy nie wiecie, czy to się nagle ruszy, spadnie, co się stanie. Jest łańcuch pod ścianą zawieszony. Też nie wiecie, czy zacznie się nagle poruszać, czy nie wiem, może na was ktoś go zarzuci, czy coś. Cały czas macie to poczucie niepewności. Im dalej właśnie w ciemnie, tym... Wasza wyobraźnia pracuje coraz mocniej, coraz mocniej i to, o czym wspomniałeś na początku, w innych domach strachu raczej działa guma, tak, tak jak ja mówiłem światło, dźwięk, a tutaj też mamy ludzi. Żywych aktorów, tak jest. Powiedz mi właśnie, zrobili na Tobie wrażenie? Ja powiem tak generalnie to się spodziewałem już po y, tych odgłosach, które słyszeliśmy na samym początku, że będzie tam ktoś żywy, natomiast nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle osób, bo mnie się wydawało, że tych ludzi tam było dużo, no przynajmniej trójka, czwórka mogła ich być. I muszę powiedzieć, że były to osoby, które fantastycznie wcieliły się w swoje role to znaczy ja nie wiem, czy w innej grupie, ja bym to wytrzymał psychicznie i czy bym właśnie nie zaczął nagle krzyczeć, żeby mnie stamtąd wypuścili no właśnie prawda? To te emocje cały czas do człowieka wracają tak jak mówiłem, ja na początku byłem na przezie, a w momencie gdy pojawili się dodatkowi gracze że tak to ujmiemy Dostałem misję, by jednak kryć tyły. I oczywiście, głupi się zgodziłem. A tak jakoś wyszło, że te osoby, które tam budują dodatkową atmosferę zagrożenia, one to początkowe nie się nie było rzuconym od tak sloganem, gdyż te osoby naprawdę nas atakują. Dokładnie. Dosłownie atakują. To jest szarpanie, ciągnięcie. Próbują obejmować, chwytają za nogi, ale to nie jest taki zaczepny chwycik, tylko po prostu oni starają się człowieka zatrzymać. Ba, starają się wytręci, wytrącić z ręki tą jedyną słabiutką latarkę. Tak? tak, ale przy czym to też z jednej strony oni są właśnie agresywni oni działają jak właśnie psychopaci, ale z drugiej strony nie przekraczają tej magicznej, cienkiej granicy, tak? To nie jest tak, że nie, oni cię uderzą, czy coś takiego, czy że... Myślę, że gdyby ktoś na przykład krzyknął właśnie stop, przestań, to by też odpuścili bardziej. Ja się na przykład bawiłem doskonale, gdy mnie coś popychało, szarpało i tak dalej. Mamy tam na przykład takie bardzo wąskie tunele, gdzie trzeba praktycznie na kolanach chodzić, albo w kucki i... To był najbardziej epicki moment dla mnie akurat, gdyż ty z Jankiem poszliście do przodu z latarką i tam był taki zakręt. Ta latarka świeciła tak słabo, że gdy koledzy weszli już w ten zakręt, to ja ich nie widziałem. Było już totalnie ciemno, widziałem absolutnie tylko ciemność. Ale słyszałem, że coś za mną łazi w tym takim tunelu, ale jakiś tam kanał wentylacyjny. I to jest najgenialniejszy moment po prostu ever. Nagle zobaczyłem maskę, w sensie jakiś taki biały owal jakby maskę na czyjejś twarzy który porusza się w tym tunelu gdzieś tam za mną no i oczywiście uśmiech na maksa ale fajnie, ale klimat ale atrakcja po chwili koleś oni już czasami tam świecili latarką mhm. gdzieś z boku gali więc do, byłem na to przygotowany, ale kolej zamiast latarki wyciągnął jakieś jodłowie chwilę później podpalił się. A chwilę później biegł, znaczy biegnął na tyle, na ile mógł w takiej przestrzeni na mnie, złapał mnie za nogi i zaczął mnie wciągać w ten tunel. Boże, jakie to było za przeproszeniem zajebiste. Przy czym, wiecie, to są tak silne emocje, że ja w pierwszej chwili po prostu naprawdę się cieszyłem. Uśmiech po prostu taki, jakbym połknął całe no z dziesięć bananów. A po chwili takie ty, on mnie naprawdę wciąga. Jezu, gdzie on mnie wciąga? I sobie wtedy mówię, a, ej hey no, ej hey no, ej hey no. Tak, ten, to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek się jeszcze bawi, ale już zaczyna troszeczkę wątpić w to, co się dzieje wokół niego. I w ogóle najlepsze jest to, że... Oni na tyle dobrze się poruszają tam w tej przestrzeni, że są w stanie dostosowywać się do dynamiki grupy. To znaczy tak, jeżeli się nie rozdzielacie, oni się pewnie będą zachowywali inaczej. A jeżeli się rozdzielicie, tak jak my właśnie zostaliśmy sami z Jankiem, a Szymon zupełnie sam, oni pewnie zrobią coś innego. I właśnie to jest najlepsze, że my będąc relatywnie blisko siebie nie widzieliśmy w ogóle tego co się dzieje Szymon nie widział co się dzieje z nami, a my nie widzieliśmy co się dzieje z Szymonem, tylko go słyszeliśmy tak Tak. i dwie sprawy, po pierwsze my się rozdzieliliśmy, ale to było rozdzielenie się na odległość metra, no, no, to no, nie że... było tak, że ja poszedłem gdzieś indziej a druga sprawa, się poszliśmy trójka przyjaciół, nie mnie coś się wciągnęło w tunel, a co oni zrobili? trudno, straciliśmy go, idziemy dalej no, do, do początku zakładaliśmy, że szymon będzie naszą tarczą spełnił swoje zadanie. To co, no papa? Pa. Tak, szymon zawsze ginie pierwszy. Nie, tam był straszny problem. Wiem, że to teraz zabrzmi jak usprawiedliwianie się, ale tam był straszny... To światło to jest najgorszy problem przy poruszaniu się i naprawdę zanim tak Janek na przykład, czyli nasz kolega, spojrzał do przodu, potem podał mnie latarkę, zanim ja się obróciłem, zorientowałem się, że Szymona wcale nie ma za, <śmiech> za mną, tylko jest gdzieś już daleko, no mija strasznie dużo czasu. Ale to też jest... Pozytywne utrudnienie, no bo wiadomo, że jakbyś każdy dostał po latarce, no to nie byłoby zabawy. No. I kolejna sprawa, ta cała przestrzeń, tak jak powiedziałeś, oni, ci antagoniści powiedzmy, tak. oni doskonale się tam poruszają, oni znają wszystkie tajne przejścia, wiedzą, którędy mogą u nas zajść od lewej, którędy od prawej, gdzie mogą u nas złapać przez jakieś kraty, gdzie mogą wyskoczyć z góry, z dołu. Ja myślałem może, że używałem jakiejś noktowizji, termowizji, nie wiem czegokolwiek, ale okazało się, że oni po prostu tak dobrze znają tę przestrzeń, że zwyczajnie nie potrzebują tego. I to wypada świetnie, do tego poruszają się no jak nie wiem, ninja. Autentycznie nie było ich słychać. Raz miałem taki moment, że też byłem na tyle. I tak jak mówiłem, oni mrukali tymi latarkami. I ja usłyszałem, że coś idzie za mną, ale nie wiedziałem gdzie dokładnie, zwłaszcza, że tam jest tak ciemno, że wy nawet nie widzicie ściany po lewej, po prawej podłogi czy sufitu. I tak cofnął, odwróciłem się w sensie głową tam, gdzie miałem nogi chwilę wcześniej i tak starałem się dojrzeć coś przede mną. Nagle kolej zapalił latarkę i miał twarz dosłownie, nie wiem, 10 centymetrów od mojej. Ja znowu zawał oczywiście, wydarłem się, znowu wzywałem Jezusa, jej kogo tam jeszcze się dało? Wszystkich świętych. Tak, świetna sprawa. I co do samej przestrzeni? W horrorach i literackich, i filmowych często mamy motyw takiej przestrzeni labiryntu. Przestrzeni, która się zagęszcza, w której bohater się gubi i to w bardzo różnej skali. Nie wiem, pokój 1408 Na przykład. w opowiadaniu Kinga czy w ekranizacji, gdzie ta przestrzeń jakoś się zmienia, człowiek się gubi, czy lasy często w horrorach, ludzie, nie wiem w powieści Stefana Dardy, tam bohater też poszedł do lasu i krążył w kółko i nie mógł odnaleźć drogi powrotnej co ciekawe, tutaj stworzono iluzję czegoś bardzo podobnego mhm. bo po pierwsze, jak mówiłem tam drobny zakręt sprawia, że już nie wiecie, gdzie jest reszta waszej ekipy, mhm. raz był, był też taki moment że wy poszliście, bo się też po prostu w prawo mhm. i był jeden stopień w dół zrobiony, czy tak. dwa stopnie w dół i ja byłem święcie przekonany, że przede mną jest jakieś zejście gdzieś w dół czy nawet miejsce, gdzie trzeba zaskoczyć i się bałem pójść dalej, żeby nie spać po prostu i ja do nich krzyczę "I gdzie jesteś? Na dole? <grym> tak, a my się odwracamy i mówimy, na jakim dole? Przecież my cały czas idziemy Prosto, tak, przed siebie. Nigdzie nie schodziliśmy. Tak, a oni byli tuż obok, tylko że za zakrętem Ja już tego nie widziałem. I tam jest masa takich e, miejsc, takich właśnie e, zagrań. Do tego w jednym miejscu też są, była przynajmniej ostatnio, bo teraz pewnie to się już zmieniło, były takie wrota. Taka brama i były dwie takie bramy. I w momencie, gdy my przeszliśmy przez nią i zaczęliśmy krążyć, tak trochę kluczyć, mhm. to tam reszta ekipy Właśnie zamknęła jedne te wrota, a otworzyła drugie. One mm -hmm. były prawie identyczne. Mm -hmm. I chociaż ja się skapnąłem, że były drugie, jak tak, doszliśmy znowu do tak, tego tak. punktu, to w pierwszym momencie przeszliśmy po prostu przez te, które były teraz mm. zamiast tamtych, i troszkę się tak właśnie kluczyliśmy. I no, to robi naprawdę niesamowite wrażenie, bo czujecie się właśnie jak bohaterowie filmu Grozy. Do tego. Tamci nasi antagoniści mają te latarki i różne inne triki i mają też piły. Łańcuchowe, tylko bez łańcucha. To też było genialną sprawą. Tam było w jednym korytarzu, ja stanąłem na takiej blasze. I oni tą blachą też trochę hałasowali, to się roznosiło po tych wszystkich korytarzach. Ja też na niej stanę, taka wygięta blacha, ale w takie półkole. I jak ruszacie się lewo, prawo, to ona też tak hałasuje. I ja tak staję na tym, tak właśnie hałasuję i wiecie, stoję taki uśmiechnięty, ratowany, pewny siebie, like a boss. A po chwili zagał go dosłownie też obok mnie się okazało, że stał koleś z piłą. Odpalił tę piłę, jak poczułem dmuchawę na mojej dłoni. Nagle było Like a, boss, a teraz było Like a <laughs> Nagle takie emocje. No, tak. Rekwizyty, bo cała ta przestrzeń jest jednym wielkim rekwizytem, bo tutaj właśnie Szymon wspomniał o tym, że na przykład na podłodze leżała blacha i za pomocą tego oni generowali jakiś hałas, albo my po wejściu po prostu na to powodowaliśmy, że oni się orientowali gdzie my jesteśmy ale tam w ogóle cała podłoga zmienia swoją fakturę w zależności od tego w jakim pomieszczeniu albo miejscu jesteśmy także może być grząsko a nagle właśnie może się zrobić niebezpiecznie i chwiejnie bo my tam nawet jak żeśmy szli gdzieś w którymś momencie to ja miałem takie wrażenie że stąpamy po płycie która jest tylko tak, tak położona tak krzywo i że tam jak ona się przemieści to my spadniemy niżej jeszcze w dół właśnie <śmiech> Także, no, mówię, przestrzeń jest niesamowita. Jest też kilka ślepych uliczek i my wymieniliśmy to, co nam jakoś bardziej zapadło też w pamięć, ale to nie są wszystkie też atrakcje, oczywiście. które tam znajdziecie. Do tego... No z reguły, tak, w paru procent przypadkach cały zajmuje około 15 do 20 paru minut, oczywiście. Więc jeżeli odnajdę Was po 15 minutach w pierwszym pomieszczeniu, to przerywam. Ale tak szczerze, ode mnie musielibyście bardzo nie chcieć tego przejść. Albo byście się cofali, co nie ma najmniejszego sensu. Jak słyszeliście w tych wstawkach przejście całości niby zajmuje około 15-20 minut. Ja nie wiem, ile nam dokładnie zajęło, bo to szybko mija, bo tam naprawdę macie tyle atrakcji, że to mija jak zbicza strzeli. No to jest taka adrenalina, że człowiekowi czas mija po prostu w ułamku sekundy wszystko. Hmm. Ale myślę, że właśnie biorąc pod uwagę, że to nagranie, które usłyszycie na końcu, to jest 7 czy 8 minut, hmm a to jest, ja wiem, myślę, że około 1 trzeciej mhm. całości to myślę, że my tam właśnie za 20-25 minut spędziliśmy w końcu też. Czym... 25 minut wydaje mi się, że nie koło 28 owszem, oh, zgodzę się przy czym też my nie licząc samego początku, gdy trochę się baliśmy, nie wiedzieliśmy co i jak mhm. tam się wyglądało, to potem i staraliśmy się przeglądać też uliczki które niekoniecznie wydawały się być głównym wejściem starał. No bo tam mogło czekać coś ciekawego, więc... My z Jankiem raz zapłądziliśmy po prostu w tunelu i się okazało, że chodzimy w kółko w pewnym momencie. No dwa razy, bo potem jeszcze przy tych bramach się zgubiliśmy. No potem jeszcze tak. Ale to było w sumie fajne, bo trafiliśmy w bardzo fajną nie nie My tego nie zrobiliśmy celowo. Szymon natomiast, jak, jak to Szymon szukał hidden objectów. Tak, <suszy> i dodatkowy atrakcji. Mr w znaczy, się całość. Masz jakieś w ogóle uwagi negatywne może o. Uwagi negatywne. No czy ja powiem tak, dla mnie to by mogło być jeszcze większe, bo się tak dobrze bawiłem. I gdyby to na przykład było bardziej rozbudowane, no to myślę, że wieść o tym by się rozeszła niemalże natychmiast po całej łodzi i stałyby długie kolejki, no. To tak. To tylko tyle. Ja, ja mam taki wniosek do twórców, pomysłodawców tego, rozbudowujcie to, starajcie się to rozbudow rozbudowywać jak najbardziej, a będziecie mieli zapewnione długie i szczęśliwe życie z tłumem fanów pod czyjami każdej nocy. Właśnie to jest niesamowite, bo to chociaż jest troszkę korytarzy zbudowanych też bardzo sztucznie, tak troszkę w sumie no niektóre efekty są bardziej skomplikowane, ale jednak większość rzeczy, które składają się na ciemnie, to są takie proste pomysły realizacyjne, a wszystko jako całość zagrało w moim przypadku naprawdę idealnie. Jeszcze gdy, jak wam powiedziałem, nie mogliśmy się jakoś zabrać do tego, by tam pojechać. I tego wieczora, gdy w końcu się umówiliśmy, ja też jakoś tak jechałem w pośpiechu, zmęczony, nie w humorze, niewyspany. A po wyjściu stamtąd, to po prostu Szymas wyszedł jak młody Bóg. <grym grym grym> Cieszył się, że żyje, zresztą jak i wszyscy. No. no, zwłaszcza, że w końcówce też dałem się złapać, bo okazało się, Rafał z Jankiem wyszli bardzo szybko, a mnie było tak trochę przykro, że się skończyło. I tak stojąc, już. Przy tym ostatnim przejściu, tak się odwróciłem, wiecie, wyciągnąłem dwoli w kierunku tych ciemnych korytarzy. I z taką tęskną miną myślę sobie, kurczę, nie chcę jeszcze wychodzić. po chwili coś z boku wyskoczyło. I nagle tak. Nope", spadam stąd. Jednak zmieniłem zdanie. To nie ja się z państwem. No. Tak więc tak jak mówię, to było naprawdę niesamowite przeżycie. Przy czym też taka ciekawostka. Każde z nas reagowało zupełnie inaczej. To też nie trochę zaskoczyło, bo ja byłem tym, który z jednej strony najbardziej krzyczał, najbardziej skakał. W ogóle wszystko mnie straszyło. Właśnie jakiś ciuch spadł, znalazłem czaszkę, natknąłem się na manekina, szafka się przewróciła, tu mnie coś wciąga, a co chwilę tam krzyczałem. Po prostu co chwilę. Ty byłeś bardzo spokojny, cichy. No bo ja tak reaguję właśnie na stres. Jak jestem w dużym... Teraz się to się zamykam natychmiast. tak by cię nie, nie, nie, nie było. A Janek znowu przez cały czas chodził spokojnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie marsz się, nie krzyż, spokojnie. Tu skręcimy w prawo, tu pójdziemy w lewo, tak. Ja mam świetną orientację, to jest taki opiekuń grupy właśnie. Tak, tylko że po wyjściu ja byłem tym najbardziej wyrozowanym, a z was schodził stres. No, Byliście no, takie to naelektryzowane lalki. Ale wszystkim nam się podobało. Janek akurat nie jest fanem horroru, wręcz przeciwnie, on nie lubi tego gatunku, a też bawił się bardzo dobrze i wszyscy planujemy też, właśnie może nawet jakoś teraz, po kolejnej przebudowie, odwiedzić to miejsce ponownie. Jeżeli macie okazję też skoczyć do ciemni, czy też jeżeli znacie inne podobne miejsca w Łodzi, w regionie, czy na terenie Polski, to piszcie do nas, polecajcie, mówcie, czy warto czy są podobne do ciemni, czy może inne, bo myślę, że warto propagować takie projekty, bo to też dla młodych ludzi z jakąś tam właśnie smykałką, pasją, odrobiną kreatywności, to jest ciekawy pomysł na biznes, a dla nas, fanów właśnie, adrenaliny, dreszczyka emocji, świetne miejsce, by się rozerwać. Ciemnia nie jest na pierwszy rzut oka jakoś szczególnie tania, bo to jest chyba 50 zł czy coś takiego. Tak, ale trzeba brać pod uwagę to, że wchodzimy zawsze w grupie, więc ten koszt się dzieli na kilka osób, tak? Na cztery. Tak, no to na cztery osoby to by wyszło 12,50 od osoby, a jeszcze jak my to kupiliśmy po zniszczeniu, to to było jeszcze taniej tam. Ja, bo... My byliśmy we trójka, chyba z dychę na osobę tak, wyszło, czy coś mniej takiego. Więcej zł, więc jest to lepsza atrakcja niż kiepski horror w kinie. Tańsza. Tak, i zresztą mnie w Luna Parku głupia karuzela na 5 minut to jest 15 hmm. zł w dzisiejszych czasach co najmniej czy 20 a tutaj za dyszkę 12 czy 15 zł macie naprawdę coś niesamowitego więc nie wiem już który raz, ja bardzo bardzo serdecznie polecam ja również i myślę, że możemy na tym na dzisiaj zakończyć, dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny, ja również dziękuję a Was kochani zapraszamy jeszcze na krótką wizytę audio w ciemni Teraz tradycyjnie już życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. To zaczynamy. Kto jest ze mną? Jamej, jamej, to jest jamej. jakiś... Ujezdo. Tu jest ściana, czy co jest... jest? Ściana. Ujezdo. Tu też jest coś. To tu jest stolik. To nie, to trzeba w tamtych. Nie, ale ten stopie... o Jezu! Co? No bo też stopień jest też I tu też jest ściana. Tu jest jakiś schodek. To jest... Tu są drzwi. Czy one mają klamkę? Nie mają. Widzisz? Nie. Tu. Jest, jest jako zamek, nie ale jest. Zamek jest. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No Dobra, w porządku. Uważaj na ten stolik po lewo. Po prawo. Jesteś tam? Jestem. O, słyszę coś przed nami Tak Szymon mnie tak szybko Nie po Stoją się. Czekaj, Dobra. bo tu coś leży jest ściana, doszliśmy do ściany. Coś po prawej będzie krzyczeć. I... Jezus Maria! Fuck! O, o tu są schody. Czaszka. Czekaj, spokojnie. Widzisz, Gafał? Tu są schody? No nie wiem, bo jest jakieś takie czuje... A może dookoła obejdziemy? Tu jest róg. Najlepiej jak będziemy to obchodzić dookoła. Jest Boże, że przestraszyłem się gumowej czapkę. A tu jest. Ja nie wiem, że to jest taka płaca. Ale jest też ściana. Ale. Przechodź tam. tam. A oni obejdziemy dookoła? Nie, przechodź ja tam. A szybko. szybko do finału. A, noga. Okej. Okay. Który z tych manekinów może być szyby? Że się poruszy. To się spodziewał. Wiem, i ja na pewno podskoczę, bo ja uwielbiam że to co jest. Poczekaj. Y... Propozycja, trzymajmy się ścian. Tutaj zacznijśmy. Za nami jest Za nami jest wyjaśnię. Trzymajmy się ściany. To spokojnie, jest. spokojnie, spokojnie. Trzymamy się ściany. Co to jest? To jest jakaś poręcz, ale. Łatwo to będzie jakiś pewnie stół, to czy coś. A taki. nie, to jest ręka. Dobra, Dobra. to jest łup. Czekaj. Jakiś stół, no stół. Ja no ja wiem, tu jest jakiś dresik. Tak, ręka bo tu się łatwo... Pójdzie. Ale on jest na sznurkach, więc on to się nie, pewnie, bo on nie dotknie, jak ja tu dojdę. Bardziej świeć yy, na twarzy tych mamy. Spokojnie. Mamy ścianę przed sobą. Jak nie wiem czy święki to mi się. Tu już jest mniej dymu, więc troszeczkę jest lepsza widoczność. Ojcu się ruszają. One są pewnie ciągnięte. Nie już? Aha. Idziemy cały czas wzdłuż. ściany. Tak. Cały czas. Uwaga, po lewo będzie stolik z czymś. Nie, Radon cały czas jest za mną. Tu jest, tu jest ruch, tak? Dobra, w porządku. Idziemy dalej. Tu jest stopa. Spokojnie, spokojnie. Idziemy dalej. Uwaga, bo trzeba będzie tutaj przejść przez coś, co spadło. Szymon, na prawo. Na prawo, na prawo, na prawo. Spokojnie. Cześć, spokojnie. Nie, nie, ale mnie. nie, spokojnie. Wiesz co, ja wolę mieć lat, Tak. tak. Oni tu Dobra, tak to tutaj. I teraz tak. To jest przejście w bok. I tu jest chyba przejście w bok. Kolejny na A może nakręcimy film z YouTuberami? No dobra, ale o czym? Pff, nie wiem. Hmm, może wymyślimy jakąś miejską legendę. Hmm, no dobra, ty słuchaj, a może tak. Każdy, kto wpisze w komentarzu na YouTubie trzy razy żagłok, umiera. No spoko, ale jak? Nie wiem. Z głodu? W ogóle zawsze jak stałem tutaj ktafon, to on najpierw jakoś tak wibruje, śmiesznie. No, musi się <głos> Nie zamknęłoś. Nie będzie słychać dzieciaków. Jest sobota. siódmy... zaczyna się. proszę cię. Nagrywanie na żywo. Nie. To jest niebo, był Jest sobota. 7 listopada 2015 roku. Słuchacie właśnie 54. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu witają się z Wami Szymas oraz znany Wam już całkiem nieźle Bedwulf. Witam Siema. Cię ser... To jeszcze raz. A po tej stronie dyktafonu witają się z Wami Szymas oraz znany Wam już całkiem nieźle Bedwulf. Witam Was serdecznie. <głosy> Witajcie. Okej, okay. so, No dobrze. Witajcie, witajcie to. Rozpoczęcie podcastu, podejście ósme. No. A po tej... A po tej stronie... Takie trudne słowo. Po ta strona, no. Słuchacie właśnie 54. nawiązonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie... Trudny moment. kanał A po tej stronie tych tafonów i... Będę potem dni. Spokojnie. Ania <grystanie> Zejśno. <Zleczny. grystanie> No, ja sobie przeczytam to coś. <grywa> okay. Będzie mniej montowania. Jak, ale co zrobiłeś? <grywa> Stopis tak. <grywa> <grywa> Jest sobota siódmy spokojnie ale to jest mam ochotę zacząć tak szybko ale wtedy wiecie, jest sobota no, nie, a jak jakby no to powoli to mi się głos znowu atrybuje. jest sobota 7 listopada 2015 roku słuchacie właśnie 54 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie dyktafonu witają się z wami Szymas oraz jego gość Znany wam już bardzo dobrze, Bedwolf. Witam cię. A co ci chodzi? Było dobrze. Ale to moja czy tej butelki. Co tam pękła? No. A, bo to jakiś kolej co do śmieci. Ciszej pan to rób. Bedwulf. To będzie serdecznie jak boh. Jezus Maria! <laughs>